i problemy te same KRA Na nas zawsze pozostane Dla hipoku nigdy nie, nie przestanę Problem za problemem skąd skombinować flotę Oto będę się martwić potem, potem. Złodzieje byli będą mi przestaną załataną na sumieniu raną Przed wieczorem ciemną bramą Żyjesz, nie licz na farta Rozbita szklanka, wyjebana pana klamka Ładne kolorowe wcianka, te niebieskie powodzenia Ja nie miałem nigdy z tobą do czynienia KRA, KUW rozkręca się tak to tu Brak kontaktu, powodzenia Cloud do usłyszenia, do, do usłyszenia. Różne miasta, takie same problemy. Jak radzić sobie w życiu, wszyscy o tym wiemy. Kraku wersetów, tu reprezentować chcemy. Te słowa są prawdziwe, tu nie ma żadnej ściemy. Wielu ludzi wokół ciebie nie każdy dobrze życzy. Dla wielu palantów jesteś po prostu niczy. Takie jest życie w mieście i musisz wiedzieć o tym, co należy robić, by nie popaść w kłopoty. Problemy finansowe i natury duchowej karty każdej historii nowej godziny szczytu korki zatłoczone miasto ludzie na ulicach i w autobusach ciasno, problemy z koncertami hip hopowymi imprezami brak lokalizacji, wszystko na głowę się wali ale zawsze gdzieś w oddali znajdziesz rozwiązanie, znajdziesz Zresztą. odpowiedź na nurtujące cię pytanie tak. Aspekt i 012, taka gra, jeden muso floty ma Tak A ja na non-stopie pusta pieszeń, na non-stopie długi Ledwo spłacę jeden, a to już zaciągam drugi Wiem, że nie będzie lepiej, nie ma na to szansy Problemy wciąż się ciągną, jak karciane pasjansy Wciąż drobne niuanse pomiędzy poglądami jedna za drugą wciąż kłótnie z koleżkami To tak jak w Origami Gdy składam słowa Niejednokrotnie jakiś błąd i wszystko odmowa ze sprzętem, z czasem na nagrywki z nocnymi powrotami, człowiek musi tu być szybki, osiedlowe rozgrywki w kopaniu po twarzy, to nie jest to o czym każdy z nas codziennie marzy zarymy, zero garzy, mnóstwo komentarzy co robimy źle i co kto kiedy sparzył, komu się naraził i kim się zasłania zero dobrych rad, ani słów uznania na mnóstwo problemów, ciągłe narzekania a nikt nie próbuje szukać na nie rozwiązania ja o tym wiem i wszyscy o tym wiemy Co oznaczą dzisiaj codzienne problemy Nie ważne gdzie żyjemy, kim jesteśmy, co robimy To samo nas spotyka, nieważne czy to chcemy Nie ważne czy się uczyszamy, czy pracujemy Hip hop robimy, czy na tym chcemy realne spojrzenie, dzisiaj trudno kasę Rzeszów czy co Kraków, problemów zawsze masę 0, 1, 2, 3 Problemy to rzecz znana Jeśli powiedzie, to wypijmy szampana, 160 kilometrów od siebie, a to samo Problem nie problem Jak zawsze co rano, jak co dzień znowu się borykam i o drogę pytam panowie wiewe z nami Pokażcie czynami i powiedzcie słowami Wasz sposób na życie na walkę z problemami, na walkę z problemami, a Te zagrania codzienności Znaczone karty los ma, nimi gra to złości Nigdy nie wiesz kiedy cię uderzy w twarz Leżysz, czy wstaniesz wtedy to od ciebie Zależy Towarzyszki życia, kobiety nieraz koszadają Mówią, zostaniemy przyjaciółmi, sprawy sobie nie zdają Co robią, kopią w dupę, wszystko przekreślają Tak to czasem jest, wszystko przekreślają Hip-hop pomaga żyć, pomaga przetrwać Daje satysfakcję, bardzo dużo może dać Jestem pece, hip-hopem swoje smutki leczę Bitym tym od niedawna też rymem Nie zawsze jednak wszystko przebiega jakbyś chciał Czasem jakaś ciema przekręt, znów ktoś kopa ci dał Musisz żyć człowieku, musisz żyć, musisz żyć i problemy poskromić.